W każdym podcastie nie tylko dla Orów witamy się stwierdzeniem, może nie stwierdzeniem, ale witaniem takim serdecznie witamy i dzisiaj też to zrobimy, serdecznie witamy. Dzisiaj podcast w dwójkę. Żaden monolog nie umywa się, żaden najlepszy monolog nie umywa się nawet do najgorszego. O! O. Jak się nazywa to Audi? A8 czy jak? Jak już taka. Ja samochody po kolorach Aha, no tak, to, to zaczniemy jeszcze raz. Ladies and gentlemen, poznania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 Tak, czy już taśmy przerzucone na stronę, tam gdzie muzyka waży tone, a wszystkie inne podeptane i spalone? Nie, nie, nie. Serdecznie witamy w podcastie nie tylko dla Orów. Każdy prawie podcast nie tylko dla Orów. Zaczynamy właśnie w ten sposób, serdecznie się witając. I dzisiaj dialog, to co lubimy najbardziej. Kiedyś w świętej pamięci, w świętej pamięci Szczepan, on nadal żyje, ale troszkę mało w podcastach się udziela w pierwszych odcinkach tej serii mogliście go usłyszeć. Dawien, dawien, dawien, dawno temu Szczepan właśnie mówił, że nawet najlepszy monolog nie umywa się do najgorszego dialogu. Więc dzisiaj pomimo tego, że dialog będzie prowadzony i pomimo tego, że chyba nie będzie najgorszy, Chociaż będziemy troszeczkę utyskiwać. Będziemy dzisiaj razem z panem D, dzisiaj znowu panowie D, może znowu nie, ale nie wiadomo, kiedy ten podcast się ukaże, jak zwykle. Będziemy dzisiaj troszkę mówić o polskim podcastingu, czyli minął rok od kiedy, że tak powiem, podcast nie tylko dla rów zaprzestał działalności, zawiesił się, chociaż oficjalnie mówił, mówiono, że, że zginął, że go zakopali, że został zamordowany przez doktora Haken Kreutza Skware i, i, i Frau Niehaus, ale to już wiecie, tak jak to było w pierwszych odcinkach, dlaczego tak było no ale potem dzięki dzielnym dwóm jurnym chłopakom z, z, to nie było pod Beskidzie, pod Karpacie y, udało, się, udało się to wszystko reanimować. Dzisiaj będziemy mówić o polskim podcastingu. Bartek y, cienko nadaje, ale to mówił, że wina sprzętu komputer mu y, jedynej słusznej firmy po prostu padł tak, e, nawet A nawet najlepsze sprzęty się kiedyś psują. Tak, pewnie Robert z Niemiec się tutaj cieszy i mówi jest ja, ja, gut. bo wiadomo, że Robert z Niemiec Robert z Niemiec to jest wielki orędownik jabłkowy. No i cóż, dzisiaj będziemy trochę utyskiwać o polskim podcastingu. Mój, mój, mój, mój monolog na początku zaraz zostanie przerwany przez krótki monolog Bartka, którego dzisiaj witamy w podcaście, czyli Poznańsko dzisiaj. Tak, witam bardzo serdecznie. Nareszcie daję Ci dojść do głosu. Tak, ale tak. musiałeś, musiałeś tak. po prostu nastroić wszystkich słuchaczy, tak. żeby docenili, że jednak ten dialog jest lepszy od monologu. Tak, tak. Jak już wspomniałem, najlepszy nawet monolog nie jest w stanie dorównać nawet a no nie do końca, ale, ale czasami będziemy o tym mówić właśnie no. dzisiaj, że, że szanujmy uszy innych i szanujmy. Szanujmy szan... słuchaczy po Szanujmy słuchaczy i nie kopiujmy, spróbujmy robić coś po swojemu. Czyli znowu ładny samochód jedzie. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o polskim podcastingu. Bartek, wracamy po chwili, wracamy po małej zajawce, po intro podcastu nie tylko dla orów, bo redaktor tutaj mówiący te słowa bardzo lubi montaże i różne inne jingle, więc chwila, chwila, z przyjemnością, przyjemnością pozwalamy coś małego. Obywatele, mieszkańcy Poznania. Tak, tak, to my spełniamy swoje snyp. Tak, tak, to my spełniamy swoje snyp. O... Obywatele, mieszkańcy Poznania. A co mam zacząć? No, że mówimy o tym i o tym. Tak jak Filip wspomniał e, f, przed przerwą, dzisiaj będziemy mówić o polskim podcastingu. E, jaki polski podcasting każdy wie, jaki. kurde. Jaki polski. Jaki... cholera, no Filip. Jaki polski podcasting jest? Każdy wie. Dokładnie, to miałem na myśli. Ale jest... zmieniło się dużo, muszę Ci powiedzieć. Co się zmieni? Na lepsze czy na gorsze? Myślę na lepsze. Zacznijmy od momentu, kiedy zaprzestałem działać. Czyli to był mniej więcej ostatni odcinek, gdzieś w sierpniu 2010. No i powiem, tak jak mówiłem w liście do Macieja, miałem w kurwa, że nikomu się nic nie chce, że nikt nie ma czasu że każdy ma olewkę. Może nie każdy, że nikt. Trochę uogólniam, tak powiem, ale no nie ma ludzi, którzy mają serce do tego. Nie ma ludzi, którzy ciągną. Wiadomo, że nasza piątka podcastowa, podcastofonowa Przemek, Robert z Niemiec, Skwaruś, Papa i ja Jakoś animujemy to. Ja z Przemem wymyśliliśmy razem podcastofon. Troszkę na fali, troszkę cofniemy się dla tych, którzy nie wiedzą dokładnie, skąd się to wszystko wzięło. To był TPPP, czyli Tygodniowy Przegląd Polskich Podcastów Borysa Kozielskiego. I do tego podcastu, do tego przeglądu dołączyłem ja, dołączył potem Papa i dołączył Przemek. No ale troszkę Przemo z, z Borysem się nie dogadywał. Borys miał troszkę za, duże, za dużo, miał uwag do naszego gadania. Inną My byliśmy troszkę luzekami, Borys był bardziej taki... Radiowiec taki, taki, wszystko musi być na zicher, tak? Trochę za mocno. Radiowo, więc w pewnym momencie powiedzieliśmy, kurwa, kurwa, kurwa, to tak wcale nie ten. Nie musi być. Nie musi być. No i na fali tej troszeczkę takiej złości wymyśliłem nazwę podcastofon. Co ten Bartek, dzisiaj rozmawiamy o polskim podcastingu. Tutaj wspominałeś, że... ile lat już? Zaraz wrócimy do ciebie, ile lat już polski podcasting istnieje, wiesz, 2004 czy 2005 zaczęło się? 2005 chyba, nie? Czy 4? 4, 4 chyba. Cztery, tak. To był to chyba drugi luty, czy szósty luty, Jacek Artymiak. Dla tych, którzy nie wiedzą, 6 luty. Potem się zaczęło, potem się zaczęło. Jacek Artymiak, Timi Cast, czyli Bartek, potem Łukasz Witkowski, potem... No, nie w kolejności, ale mówię o pierwszych 10 podcastach, czyli, czyli Jacek Artymiak, New Salvation, Borys Kozielski, Martin Lechowicz, Łukasz... Łukasz Witkowski, Timmy Kast i Bartek, potem była masa krytyczna, potem była kontest, nie kontestacja, tylko podcast Hugo Kosińskiego, nie pamiętam co to był za tytuł, potem był jeszcze podcast, potem był jeszcze podcast, zaraz, bo mi wypadło z głowy. No nie wziąłeś e, tego magazynu. E, jakiego? Tam wszystkie były. A, magazynu drukowanego, tak, tak, tak, nie wziąłem. W każdym razie mniej więcej do, od lutego do sierpnia 2004 było 10 podcastów. 10 podcastów. Ja nawet mam gdzieś takie zrzuty ekranowe z ankiety, które robił Martin. Wtedy nie było problemu, żeby znaleźć czas na słuchanie podcastów. Teraz zupełnie to się zmieniło. Pytasz mnie, dlaczego to się zmieniło? Właśnie, i na lepsze, czy na gorsze? To jest tak, nastąpił ostatnio jakiś... W sumie wysyp podcastów nowych. Co tydzień się pojawiają jakieś nowe odcinki, nowe głosy. Z tym, że niestety ilość nie przeradza się w jakość. Hmm. Tutaj kiedyś była taka silna grupa pod wezwaniem, która czuwała. Rada 7 Sędziwych mówiła, że o tym nie. My nie, Oni, nie Oni nie cuwali. Nie cuwali. Nie czuwali. Czu czuwali hmm. podświadomie hmm. nad tym wszystkim, że każdy hmm. wyznaczył sobie jakiś. Jaki standard dla swojego podcastu... Ja idę, w butelki do śmietnika. Dobrze, idź, ja będę mówić, ty no. potem odsłuchasz. No, poszedł już się zdemotywowałem. Każdy wyznaczył sobie, jaki standard tego podcastu. Trzymał się tego, robił to dla swojej przyjemności, nie pod publikę, nie żadne wygupianie się, tylko miał ten podcast ręce i nogi. Nie był jakiś odtwórczy i nie był jakiś grafomański. To, co się robi teraz w tych podcastach... To czasami woła o pomstę do nieba tutaj, prowadzący, nie dość, że nie szanują siebie, nie szanują jakichś podstawowych wartości. Co, nie mówię długo. Nie, nie patrzę, jak się, czy się nagrywa. Nagrywa. Się. Wróciłem. Nie szanują tutaj jakichś podstawowych wartości elementarnych e, zasadniem. Nie, nie chcę mówić tutaj o dobrym wychowaniu, ale o jakimś. Jakich, może jakieś może wrażliwości tutaj na otaczający, na otaczający świat. Pojawi się, pojawia się mnóstwo takiego nie wiem, nie wiem jak to nazwać te podcasty. Spamowe podcasty? Takie spamowe, takie, albo takie bardziej nie wiem, do faktu, tabloidowe, wiesz, że... Ale czy to nie jest wolność słowa, Bartek? Czy, czy, czy nie próbujemy tutaj ograniczać kogoś, albo mówić, nie, ty nie możesz nagrywać, bo ty gadasz o dupie nie, Maryni? Nie, może nagrywać, tylko wszędzie i w czasopismach obowiązują jakieś zasady etyki. Jest jakiś kodekst. Tak, na nie. Nie, Tak, w, na przykład widziałeś w gazetach, żeby pisali o samobójcach, żeby pokazywali zdjęcia tych samobójców. A takich rzeczy, wiesz, takich rzeczy naokoło jest mnóstwo. Ludzie pewnie by byli podnieceni czytając takie coś, a jednak tego się nie publikuje, bo jest jakaś taka umowa między tymi redakcjami, jest to niepisane, że o takich rzeczach się nie pisze nie, nie pisze, nie mówi i wiesz, i ludzie bez tego żyją więc dlaczego w polskim podcastingu nie miałoby być coś takiego że każdy nakłada sobie jakiś taki kodeks etyczny no to tak głupio brzmi górnolotnie ale żeby, żeby nie obrażać, nie wiem, tak generalnie, żeby nie obrażać słuchacza przede wszystkim, bo jak ja słuchając podcastu, powiedzmy grupę jakiejś tam, grupki jakichś chłopaków, którzy się wygłupiają, którzy nie wiem, pierniczą od rzeczy, no to wiesz, mi się odechciewa słuchać takich podcastów, mnie to zniechęca do odsłuchania, do odsłuchania wiesz, kolejnych odcinków, a to czasami może, wiesz, być strata dla mnie, bo kolejne odcinki akurat mogą być fajne więc myślę, że warto się zastanowić że tutaj każdy prowadzący mógłby się zastanowić jakąś taką linię, nie wiem, programową swojego podcastu ale czy to nie zabija jakiejś takiej... Ja będę Cię tutaj kontrował, aczkolwiek no. pewnie mam zdanie podobne do Ciebie. Będę Cię starał kontrować, ale czy to nie zabija jakiejś takiej wolności, słowa i, i, i by to powiedzieć, no nie wiem, no takiej y, niezależności? Wiesz... Jak się ograniczymy, to w pewnym momencie, nie wiem, zrobi wiesz, się z tego radio. Wiesz, wolność wolnością. Jesteśmy na Placu Wolności, mieście na P. I w sumie, dlaczego ja nie wyjdę na środek i się nie odleję? Powiedzmy, ci, ciśnie na p. No bo, kurde, są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać, które, wiesz, nadają sens temu wszystkiemu, a tak jakoś, wiesz, nie ograniczają mnie na tyle, żeby mógł rozpieprzyć moje życie, nie? Ty... ty myślisz, że na przykład jeśli postawiłbyś sobie ograniczenia, że w swoim podcaście nie przeklinasz, to... To nie, nie, nie, nie w tym. No, no, akurat nie mówię o tym odcinku. Generalnie tutaj dbamy jakoś o trochę o, o jakość słowa, ale czasami trzeba zakłócić, ale... No... Nie wiem, pogubiłem się. Znaczy, chodzi ja o jestem, to. Ja jestem za tym, żeby szanować przede wszystkim słuchacza, mieć jakąś kulturę. Ja Też nie mówię, żeby to było on, on TVP kultura, tylko żeby kurczę, mieć ten zmysł no. taki. Dobry smak i. No. Dobrego smaku, żeby wiesz, nie poruszać. Czasami lepiej się nie, powiedzi, nie nie wydać tego odcinka i nie powiedzieć jakiś głupot, tak jak to było, w... mm. sobie rozmawialiśmy, bo tam podcast o Japonii, gdzie tam były jakieś takie totalne bzdury. Mm. No, no był taki odcinek, no wiesz, jeden podcast na B, gdzie się śmiali prawie, no dokładnie się no, śmiali z tej tra całej dobrego, tragedii japońskiej. Granice, no, chodzi mi o dobry smak, są granice dobrego smaku, żeby, żeby, żeby nie myśleć, że nasi, że nasi słuchacze to jakieś idioci i trzeba się mm. dostosowywać do ich poziomu, tylko trzeba uważać, że jednak mm ten, kto słucha podcastu, mm. ma jakiś poziom, wiesz, jakiś tam zasób intelektualny, jest w stanie, mm. jest w stanie temu, wiesz, sprostać mm. temu odcinkowi. I też nie, nie silić je pod publiczkę, żeby wiesz, ile razy, wie, wiesz, im więcej razy, wiesz, beknę do mikrofonu, im więcej razy zaknę, tym bardziej fajniejszy podcast, bo młodzież się tym podjara, jak usłyszy. Mm. Jak usłyszy, kurwa. Tak, o, e... tym, o tym powiemy zaraz y, po przerwie, dlaczego, dlaczego tak. Obywatele, mieszkańcy Poznania. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko, nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów. Bartek przed chwilą mówił o tym, żeby... Ja też kiedyś o tym mówiłem, ale żeby szanować słuchacza i, i żeby no, nie robić wiochy ani siary, ani, ani kurczę, jakiegoś pastwiska z z tego, co mówimy, bo należy szanować słuchacza, szanować, szanować siebie, no i szanować uszy i w dzisiejszym, będziemy szanować się przez 40 minut, mam, mam wrażenie i żeby dzisiaj, żeby dzisiaj właśnie w podcaście, żebyśmy poruszyli ważne tematy. Przed chwilą powiedziałeś w poprzednim wejściu, żeby nie mówić brzydkich słów, żeby nawet można, czasem można zaknąć, bo wiadomo, ale żeby nie bekać, żeby nie puszczać jakichś pierdziów i tutaj mam wrażenie, jest nawiązanie do Martina wiadomo jaki Martin jest, zrobił dla jego podcastingu najwięcej, nie robiąc w zasadzie nic, ale Martin właśnie jakby masa krytyczna wróciła, jakby pod tą samą nazwą jakiś czas temu i Martin przez te 6 lat, co nadaje, ciągle te same dżingle, ciągle te same to pierdzenia, te, te, same, te same bekania, puszcza. No, tak Kiedyś już mówiłem o tym, że dla mnie nie ma w tym już nic ciekawego, to jest fajne może przez pół roku, przez jakiś czas, ale jakby to, co powiedziałem, Martin nie robiąc nic zrobił najwięcej, czyli wygenerował mnóstwo swoich jakby klonów, takich troszeczkę, mm -hmm. którzy próbują mu próbują mu, może nie dorównać, ale próbują próbują robić kopiować, podobnie podobnie i kopiować Martina i właśnie takie właśnie bekanie, pierdzenie różne inne takie teksty i, i, I przerywajki zachęcają właśnie taką młodzież, nie wiem ile. Jak ja miałem tyle lat, na przykład, nie wiem, co, co dzisiejsi podcasterzy, tacy startujący, czyli 14-15 lat, ja w ogóle nie wiedziałem, jak się radio włącza. A teraz człowiek ma 13-14 lat i całkiem do rzeczy mówi, wrzuca to w sieć, publikuje. Naprawdę, od momentu, kiedy ja wrzucałem pierwszy podcast, mając tam 35 ileś lat, dla mnie to była czarna magia. Gościu teraz, mając 20 lat mniej, sobie zupełnie dobrze, jak nie lepiej, radzi ode mnie. Naprawdę, technika i, i, i łatwość tego robienia sprawia, że podcast może nagrywać każdy, wrzucać każdy, robić każdy. Naprawdę nie ma nic w tym absolutnie trudnego, ale przez to właśnie to, co powiedziałeś, idzie wolność, frywolność i czasami nawet brak, brak smaku. Dokładnie, ja tu chciałem powiedzieć, że. Czy ja jestem zwolennikiem, żeby młodzież nagrywała jak najwięcej podcastów, bo w pozorom młodzież jest bardzo inteligentna. O to chodzi, żeby nagrywać jak najwięcej. A... Tylko żeby każdy znalazł swoją drogę jakiś sposób wyrażania tego, co ma do powiedzenia, a nie kopiowania jakichś wzorców, które kiedyś tam usłyszał i powielania tego. Bo co mi z, co z tego, że wychodzi tam powiedzmy tygodniowo, tam nie wiem, pięć nowych podcastów, czy tam kilku, czy tam w miesiącu, skoro są one powieleniem tego, co już jest i żeby to było chociaż powielenie czegoś naprawdę na poziomie, jakichś naprawdę świetnych podcastów, to kurczę, no kopiuje się, za, pre, za, pre, za przeproszenie, może tutaj niektórym podpadnę, jakąś kupę. No powiedz, czy tak nie. No bo ja bym z chęcią, mnie to odrzuca, żeby słuchać kolejnych podcastów, nowych podcastów, skoro grupka, wiesz, młodzieży, co tak szeleścisz? No szukam plastra, wiesz, przepraszam, tu wróć. gadaj, gadaj. Gdzie grupka młodzieży, wiesz, spotyka się, nabijają się z czegoś, w sumie tylko oni wiedzą, o co chodzi, a słuchacze to, no to są tak przy okazji, nie? Mogą się pośmiać z nami, jeśli akurat będą wiedzieli, o co, o, o co no. chodzi. Ja w podcastach szukam, nie wiem, jakichś niebanalnych historii, coś fajnie opowiedzianego, jakichś ludzi ciekawych, może to być nawet podcast muzyczny, jeśli jest e, fajnie zmontowany. Bo z muzyką można tak pokombinować, że. Polecamy tymi kast. Tymi cast polecamy. Wróć. E, więc naprawdę jest sporo możliwości, jest sporo tematów. Więc nie wiem dlaczego pojawia się tyle takich. E, Bartek, ale podcastów. Jesteśmy, no, jesteśmy w wolnym kraju, możemy robić to, co nam się podoba. I, Powiedzmy sobie szczerze, że na przykład mój podcast i może jeszcze tam jakieś dwa, trzy, cztery znalazłyby się, które by były powiedzmy na najwyższym poziomie. Nie wiem dlaczego jakby poziomujemy to, ale, ale akurat ja robię tak jak robię i akurat wychodzi, że to się ludziom podoba. Ja nie robię tego pod publiczkę, bo ten sezon, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, byliśmy na dobrym śniadaniu, jest absolutnie podcastem dla mnie, absolutnie mnie nie interesuje co ludzie mówią, aczkolwiek nie jest mi to obojętne, żeby nie z tych dwóch pojęć. I, i, I powiedzmy, jakiś sposób trzymam, ale nie robię tego tylko dlatego, żeby, tak jak powiedziałem, żeby komuś się przypodobać, tylko robię, bo tak to mi wychodzi. No. Ja nie mówię tak, że każdy ma teraz kopiować nie wiem, Filipa, bo zajebiście składa odcinki, tak wszystko miksuje, tylko chodzi o to, nie każdy znajdzie swoją drogę i niech robi tak, jak mu to sprawia przyjemność, ale w granicach jakiegoś rozsądku, bo nie wiem, gdzie tu jest przyjemność, bykanie do mikrofonu, i puszczanie tego w sieci. To jest to jakby, nie wiem, ktoś znajdował przyjemność pokazywania tylko na YouTubie. No takie trochę to jest poniżej, poniżej wszelkiej krytyki. Nie wiem, ja jak nagrywam podcasty, moje podcasty nie są jakieś zajebiste pod względem tam, nie wiem, montażu, czy tam erudycji, ale staram się mówić o tym, co mnie interesuje. Staram się nie obrażać słuchaczy, żeby żadnego bekania tam do... No wiadomo, no, wie, no, wie, no gadamy no, o tym. No mamy ręce nogi, no. Bo... no wiemy, no wiemy. No, tak jak zaczęliśmy. No co, z no. tego, co z tego, że, że jest tyle tych podcastów? Te no. przeglądy podcastów są coraz dłuższe, a coraz mniej się z nich wynosi. Coraz mniej treści. dokładnie Tak. Nie, nie, trochę tutaj w swoje gniazdo, że tak powiem, brzydko sram bo to ja z Przemkiem wymyśliliśmy właśnie podcastofon i przegląd kiedyś myśleliśmy, że pół godziny, 40 minut jest maksymalnie, teraz podcasty przeglądy czasami po dwie godziny trwają nie wiem, no, no, no, nie, wiem, no nie wiem nie wiem jak to skomentować czasem jest to ciekawe, czasem jednak za długie i wracamy do punktu pierwszego, czyli szanujemy uszy i, i, i innych i staramy się robić wszystko, może nie jak najlepiej jak potrafimy, ale tak, żeby nam się podobało tak. róbmy to dla siebie, również dla innych to, no, może nie do końca. Z uwzględnieniem, no. że inni tego słuchają. O, o, o, dobrze. Serdecznie tak. wraca serdecznie wracamy. Y, witamy, witamy, Jezus, co ja mówię. Y, wracamy, wracamy za chwilę, jak tramwaj numer linii 3 przejedzie i, i będziemy dalej kontynuować naszą y, rozmowę, czyli dialog. Bartek, rozmawialiśmy na śniadaniu troszeczkę o, o polskim podcastingu wcześniej i powiedziałeś coś, co mi się spodobało, że skoro ten podcasting nam nie wyszedł, czyli od tych sześciu lat, no nie możemy się przebić, nie mo, no, no, no, pojawia się teraz troszeczkę, tak jak powiedziałem na samym początku, dobrze się dzieje, bo nowi ludzie w podcastofonie, Krishmany i różne inne takie potwory dają głos, no i po prostu ludzie się garną do tego. Troszeczkę to bardzo, bardzo wolno idzie, ale, ale widać, że troszeczkę się rusza, ale dalej jesteśmy gdzieś tam Niszowe. w jakiejś dupie i, i bardzo niszowo. I tak właściwie powiedziałeś fajnie, że skoro ciągle jesteśmy niszowi, to może z tej niszy można by zrobić, no nie powiem, że elitarność, ale, ale że wyjątkowość. jakąś wyjątkowość. O właśnie, fajne słowo, wyjątkowość. Żeby to właśnie wypromować, że jest nas tych podcastów w magazynie podcastofan zapraszamy na stronę. Tam sobie znajdziecie listę na hmm, kiedy to było? aktywnych podcastów. Aktywnych podcastów. nieaktywnych ogólnie, chyba od 2005 wyszło nam około 300 polskich, ale aktywnych jest myślę około 50-60. Mhm. Myślę, takich, takich, co, co nadają w miarę regularnie. Dla mnie, jak już wspomniałem, dla mnie i dla podcastu Kapok, regularność to jest najważniejsza rzecz na świecie. Chyba właśnie te trzy podcasty są jedynie regularne, czyli Kapok, pozdrawiamy tutaj, szanownego redaktora i Łukasz Witkowski, też go pozdrawiamy, to co niedzielę od od miliarda lat, o tak. tak. No i nie tylko dla orów z małą przerwą, ale zawsze we wtorek i, i zazwyczaj w piątek regularność to jest podstawa, podstawa, podstawa dla mnie, żeby... Nawet czasami jak gadasz o pierdołach, o bzdurach, ale to wiesz, że we wtorek na przykład się o tej, o tej godzinie ukaże, nie? Więc, tak. więc więc to jest ważne. Ale wracamy do tej elitarności nazwanej wyjątkowością. Wyjątkowości. Może by to jakoś właśnie w tą stronę. Co myślisz? Że to jest, jest nas niewielu, ale jesteśmy... W Jesteśmy unikalni za, przez to. No dokładnie, tylko żeby ta, elita, ta wyjątkowość, żeby się jakoś urzeczywistniła, to generalnie środowisko musi być samo w sobie dość zgrane. I muszą oni, i generalnie my musimy jakoś wypracować sobie takie standardy, żeby ktoś, kto wchodzi powiedzmy w to grono tej elitarności, Poczuł, poczuł ją i generalnie naśladował te dobre wzorce. Ale czy myślisz na przykład, bo wracamy tutaj, kiedyś Kasia z podcastu Nie Mów Nikomu kiedyś mówiła, że, że ona nie bardzo jest za tym całym podcastofonem, że jest nas w tym podcastofonie powiedzmy tam pięć, może 10 osób, które coś robi. Jesteśmy bandą miziejących się po szyjach chłopatasiów, który, którzy nie wpuszczają nikogo do, do, do, do, do, do swojej grupy. Czy to, czy to wiesz czy to musi tak być, że na przykład ktoś nowy przychodzi i od razu musi, wiesz, trafić na podcastofon i na nasze, nie wiem, siedem zasad dobrego podcastowania i 5 zasad naszej elitarności? Ale czy, zobacz... czy nie można sobie robić czegoś nie będąc w naszym podcastowym zaiksie? Generalnie można, ale ja tutaj trochę oponuję, bo mnie się wydaje, że akurat w środowisko podcasterów bardzo łatwo wejść, bardzo łatwo się wkupić w łaski, ludzi. Mnie się, mnie się akurat wydaje, że tutaj Kasia świetnie się odnalazła w tym zdominowanym przez facetów i testosteron się, Tak, w świecie. Generalnie to się jakoś, jakoś kręci. No nie wiem, tutaj wspomniałeś, że taki jest podcastowy i się zrobił, ale zawsze było takich kilka podcastów takich... Sztandarowych? Nie, takich outside'owych. Takich aha, poza, poza aha. tym głównym nurtem. Nie wiem, ja tutaj na przykład nie wiem, przywołam glosę o książkach. Mm. Jakoś nigdy w żadne tutaj nie. O wiem, kiedyś był też taki troszeczkę mi się wydaje. Żaden nie? tam nie, powiedzmy takie jakieś koneksje między nie wchodził, tylko mm. żył swoim życiem i miał swoją słuchalność, był popularny, też był systematyczny, więc myślę, że tutaj każdy może się odnaleźć, jeśli ktoś nie bardzo chce wchodzić w to środowisko. To nie ma przymusu, ale o tyle ten, powiedzmy ten, ta grupa podcastofonu jest na tyle sprawna, żeby wypromować te podcasty, bo mm. jeśli Twój podcast pojawia się, powiedzmy, tam w tym zestawie na stronie ostatnio opublikowanych podcastów, to ja często z tego korzystam, że po prostu wchodzę i na chwilę trafił, wchodzę na nowe podcasty, i to jest no, dobra promocja dla, dla nowych ludzi którzy chcą coś robić, a też nie ma nigdzie napisanego wymogu takiego, żeby udzielać się tam, nie wiem, w podcastach, żeby przymusowo puszczać reklamy innych podcastów, bo jak ktoś po prostu nie ma na to ochoty, to tego nie robi i też pewnie nikt takiego podcastu nie wrzuci ze spisu podcastów z tego, z tego RSS-a. Mi się wydaje, że to akurat jest tak, takie bardzo środowisko na nowych jest otwarte. Takie odnoszę, proszę. Znaczy, wiesz, nie chcę sobie tutaj, wiesz, miodzić, ale, ale ja myślę, że pomogłem... Już tylu podcasterom, i no nie powiem też jeszcze sobie tutaj miedzić, że tyle osób zawdzięcza mi to, że, że, że nadaję, no. albo pomogłem, ale, ale mówię, że, że ja chętnie zawsze pomogę. Czasami są, wiadomo, jakieś napięcia, czasem jakieś tam scysje między nami, no ale wiadomo, gdzie, gdzie sprawa przywołuje tu naszą piękną sprawę kalendarza. Nie będziemy tu wyciągać szczegółów, ale, ale przepraszam, ale miałem rację. W każdym razie chętnie, prawie każdy z nas chętnie pomoże. Czasami są ludzie zamknięci, którzy po prostu robią tylko dla siebie. Mało się odzywają, albo w ogóle się nie odzywają, ale, ale robią swoje. Inny. Tak, zawsze który, się znajdzie ktoś pomoże. inny. Tak. Mnie na przykład dużo, na początku to oczywiście to Filip nas wciągnął w to wszystko i, i, i robił nam e, świetne promosy i, i stronka, i loga, i wszystko. E, jak już tutaj przeszł, e, przeszedłem na... Na, na drugą nazwę podcastu, to z kolei tutaj bardzo dużo pomógł Przemek. Mhm. Więc tutaj też, jak mhm. potrzebowałem, żeby tam nie wiem, na przykład do dodać, to wysłałem tam do Łukasza Witkowskiego maila, mhm. też bez problemu. Więc jest tyle, tyle osób, które chętnie pomogą, wytłumaczą, o co w tym mhm. chodzi. Pewnie są też wideokasty, które mówią, jak robić podcasty. No, generalnie środowisko jest bardzo pomocne. Jak nie jedna osoba, bo generalnie nie każdy hmm. musi umieć wszystko, to się znajdzie ktoś inny, kto pomoże, kto wypromuje. Tylko, tylko trzeba trochę chcieć, trochę chcieć. Nie. Nie, nie, zaistnieć czy. mieć swoje zdanie. Dokładnie. I nie bać się tego. Tak. Wracamy po chwili. Dalej nie będziemy się bać, dalej będziemy mówić. Podcast nie tylko dla ów Prawie już pół godziny. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. <śmiech> jeszcze raz, jeszcze raz. <śmiech> Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Przed chwilą Bartek mówił o tym, że wystarczy najgorszy mikrofon, wystarczy chwila czasu, wystarczy po prostu chęć, żeby zostać podcasterem, a jeśli jesteś podcasterem, jeśli zgłosisz się do nas i, że tak powiem... Spełnisz, spełnisz e, nawet nie wszystkie zasady polskiego podcastingu, które znajdziecie w magazynie Podcastofon, a, a po prostu co ten pan nam tutaj, jakiś pan nam tutaj hałasuje. E, no i spełnisz te zasady nie wszystkie, ale tak jak wspomniałem, regularność jest najważniejszą zasadą. To po 10 odcinkach też chyba wymyśliłem ja tą zasadę. Po 10 odcinkach zostajesz e, podcasterem, takim mianowanym już. E, pra, z krwi, i kości. krwi i kości, tak. E, Zatem, zatem ostatnie 10 minut podcastu będziemy rozmawiać o tym, czy ta elitarność może nam zaszkodzić, wyjątkowość. Co myślisz? Czy to, czy to jest tak, że jeśli staniemy się tacy elitarni, wyjątkowi, to będą myśleć, że jesteśmy bandą buców, którzy, wiesz, robią z siebie jakieś gwiazdy? Właśnie nie. Dlaczego? Dlaczego? Tutaj powrócę z powrotem, powtarzam to jak mantrę e, od początku. Powrócę z powrotem, To tak. no Takie poznańskie. Tak. Gdyby ci ludzie, wszyscy podcasterzy byli jakimiś bucami e, zadufanymi w sobie, to by nie przyjmowali nikogo pod swoje pielesze. Pojawiło się tutaj jakiś czas temu do tych siedmiu zasad dorzucono nową e, podcast wannie. A tak, tak. tak. E, i... <laughs> Generalnie e, świetna inicjatywa, która się przyjęła e, praktycznie w niemal każdym podcaście. Tak. Każdy nagrywa taki Nawet podcast. Nawet jak z żoną nagrywał. Tak. E, czasami wychodzi to takiej niezbyt fajnej jakości. F16 Tak. Niezbyt fajnej jakości wychodzi, e, ale jest kurczę Coś takiego fajnego, które. To nie da się. No nie da się. No się. F16 z Krzesin jedyne, 16 w 16 y, tylko w Poznaniu latają. Tak. Ja Ci przerwę troszkę, ale no nie, on nam przerywa bardziej. Y, pamiętam właśnie o tej zasadzie, nie wiem kto pierwszy nagrał podcast w wannie, nie wiem czy Ty pamiętasz, hmm? ale teraz y, nie wiem, też była taka zasada, że dostajesz prawdziwym podcasterem, kiedy nagrasz podcast w wannie i teraz hmm. pra prawie każdy młodziak, który tam, przypomnę tu jeszcze raz Kryszmana, który chyba wiekowo jest jeden z młodszych, to teraz trzeci czy czwarty odcinek już wszyscy lecą do Wanny. No, bo to no. wiesz, to, przy, to przełamuje jakieś lody, staje się takie, wiesz, nieformalne to wszystko i ludzie się do tego garną. I wiesz, nie mówię tutaj o elitarności na zasadzie nie wiem, jakiegoś zamknięcia tej grupy podcastowej. Bo wiadomo, wszyscy jesteśmy otwarci i rządni nowych podcastów, fajnych podcastów. Yy, tylko. Chodzi mi o to, żeby ta elitarność e, przykroiła się, e, przyniosła się e, na jakąś, nie, na jakość o. o jakoś. Nie jakoś, jakość. Nie jakość, tylko jakość. No ale znowu cię tu skontruję, no bo każdy ma prawo mówić, co mu się podoba. Można mówić. No. Wiesz, ja tutaj wiesz, nie przeczę, żeby no. ludzie nie mówili, co im się podoba, tylko żeby robili to w taki sposób, żeby uszy nie wędły no tak, no to prawda no. no szanujmy uszy, tak jak mówiliśmy na samym początku i miałem jakiś poziom no byle jaki, ale żeby był, nie? dokładnie, no to tak jest no. tak to jest w dzisiejszym podcaście z Bartkiem rozmawiamy sobie o polskim podcastingu tak luźnie, po podcast nie tylko dla Orów, po roku powstał z martwych z martwych wstał tak, six feet under ziemia, te sprawy no i cóż, ktoś też na przykład nasze 40-minutowe gadanie może, może, chciałem powiedzieć, znaleźć, tak jak to mówi się po angielsku, ale może pomyśleć, że nasze 40-minutowe gadanie też jest do dupy i, i w ogóle marnujemy jego czas. Jednak, Ale wiesz, jest o czymś ten podcast. No tak, wiesz, no. To nie jest takie no. gadanie e, nie wiem, o... o no mamy, no mamy plan, no. Wiesz, jest jakiś plan, jest zarysowany no. jakiś konspekt ja... tego odcinka, i wiesz, i trzyma się to jakoś, czasami bardziej kreatycznie to wychodzi, bo tak to jest, jak, mm. się mówi, jak się mówi na żywo, a nie czyta z kartek. Ja mam wrażenie, jestem jedynym podcasterem, mam wrażenie, to znaczy mogą być inni, a ja jestem jednym z, może niewielu. z nielicznych niewielu, kiedy, w którym robię sobie notatki, robię sobie opis, Bartkowi właśnie pokazuje mój magiczny notatnik i wszystkie właśnie, tu są moje ten... Ale wiesz, no wszystkie odcinki, mniej ja więcej akurat... na, na 3-4 miesiące do przodu mam odcinki porozpisywane, nie mogę znaleźć teraz tej karteczki, ale mam po prostu wszystko rozpisane, co, gdzie, kiedy, tutaj akurat widzisz, Radio S, Jajecznica, Doklan, z Amsterdam, Krzychu, Lego, po prostu mam tak na razie taki. hasła, ale wszystko mamy rozpisane mniej więcej, dokładnie który odcinek i, i ja nie mówię, że ludzie muszą robić tak jak ja, że muszą, wiesz, nie kopiować, że, mm. że wszyscy mają być tak jak w niemieckim czołgu, wszystko ustawione, ale ja akurat mam jakiś rozpis, rozpiskę podcastów, co, gdzie chcę, jak chcę, z kim chcę więc moje, moja poznańska wizyta tutaj jest prawie taka, co do godziny zgrana. Dzisiaj mam spotkanie z pewną miłą panią, może z Bartkiem, z tymi się spotkam. W każdym razie Taka konkluzja na, na, prawie na sam koniec. Żebyśmy przed nagrywaniem ustalili sobie, o czym chcemy gadać. Tak, ja jako Twój uczeń tak. potwierdzam to, bo kiedy sobie napiszę chociaż hasła w kolejności, tak. w jakiej chce, o czym ma być ten podcast, o wiele łatwiej się nagrywa, o wiele łatwiej się montuje i o wiele przyjemniej się później tego słucha. O, to było fajne. Nie? Tak, Więc tak. róbmy sobie chociażby takie hasłowe notatki podcastu, kto? Na pewno Gosia robi, samosia robi takie notatki, tak. na pewno. Gocha jest robi... właśnie w niemieckim czołgu nagrywa. Tak, goś... on tak. to tam Ornok Tak. Pozdrawiamy tutaj, tak. O, tak. Hetzli się grusze, ja i Przemek jeszcze pewnie tak nagrywa z notatkami, tak. bo to słychać w podcastach mm. kto, jak ktoś nagrywa Przemek czasem mam wrażenie, lubię go, ale czasami trosz, troszkę jakby, mam wrażenie jakby czytał trochę z, czasami te notatki a nie mówił tak, taki, taki freestyle czasem, czasem on jest taki czasem. ale troszeczkę... czasami taką myśl się zapisze, no. która jest tak fajna no. i trzeba ją przeczytać, no. bo mm. ona uh -huh. ulatuje z głowy mm. Ale mimo wszystko wolę takie podcasty niż. Ale u Przemka jest, mówię o Przemku jest znowu. Bardzo przemyślny. Przemek jest ten. Widać postęp u niego. Jak go poznałem, to miał kłopoty z komunikacją i wysławianiem się, a teraz po prostu, no w ocean słów i, i.. Może ja też i, kiedyś taki będę. I może, i może myśli, tak człowiek. człowiek, Widzisz, podcast się zmienia. Ja kiedyś byłem y, skromnym, y, schowanym y, dupkiem, a, a teraz y, już jestem taki do przodu. Dalej dupek pewnie, jak niektórzy pomyślą, ale, ale już taki bardziej do ludzi. Podcast bardzo pomógł. Podcast w zbliżeniach i w kontaktach z płciami obydwoma bardzo pomaga. No. I, i ja pamiętam, jak przyjechałem do Irlandii ostatnie trzy minutki przyjechałem do Irlandii, to, to byłem nie powiem, to byłem taki polski trochę, taki patrzyłem z ukosa i, i mało się uśmiechałem, chociaż zawsze byłem taki lekko, taki nie, niepoważno głupkowaty, no Aha. dobrze, że to ty powiedziałeś i dobrze, że cię znałem, bo jakby ktoś inaczej powiedział, inny to wydostał bombę, ale ten ale mówię, podcast bardzo mnie zmienił, bardzo, bardzo na plus, poznałem kilku fajnych ludzi z, z, z, kilku niefajnych, ale ale yy, ale, ale, ale Ogólne zobacz, pozytywne są same wrażenia. No więc właśnie. Tylko jeszcze tutaj jedną konkluzję na koniec mhm. rzucę, że jednak podcast zbliża ludzi. Tak. Nie, Bo my się poznaliśmy, jeszcze tam parę osób poznałem mhm. i, i, ten, i wiesz, to są jakieś takie nie wiem, sensowne znajomości. Mhm, tak. Z, nie wiem, czy ten podcast się ukaże przed wzlotem, czy, czy po wzlocie, ale zapraszamy na spotkanie y, organizowane przez Roberta z Niemiec i Podcastofon. Y, y, strona podcastofon.pl, tam wszystkiego się dowiecie, żeby nie było, że nie mówię. Y, wzlot, w zlot. Y, tam cokolwiek na pewno, to cokolwiek to oznacza, y, y, tam na pewno poznacie wiele ciekawych y, ludzi. Y, no i cóż, zapraszamy do się nazywa Kęgel czy gdzieś, koło Goszczy Robert wszystko wam opowie na stronie podcastofon.pl będzie po mówisz? nie, no co ty dwa odcinki puszczam na tydzień to wiesz, nie, te Robisz. sprawy dobrze, Bartek, kończymy zatem jakaś konkluzja na koniec warto robić podcasting, warto kleić dźwięki, warto uzewnętrzniać się, ale robmy to przemyślanie tak, z głową i z głową i z myślą, że inni tego słuchają. Tak. Już to kiedyś wcześniej mówiliśmy, ale powtarzamy tak. nie, nie pieprzcie bez sensu. Jestem o, jak najbardziej to zobaczmy. było Maserati. Tak. E, nie pieprzcie bez sensu, gadajmy z głową, podkres, nie notatki. tylko dla orów i róbmy notatki, chociaż czasem wystarczy dobrze przemyśleć to, o czym mówimy i to wystarczy. To tyle. Dziękujemy, Bartek. Bardzo miło było mi się gościć po raz kolejny. Mnie również. tak Było tutaj bardzo miło. Kiedy nowe D&B? D&B? Pewnie w czerwcu. Pewnie w czerwcu. Tak. Tak. tak. Jak wyjadę na obczyznę na chwilę, tak. to złapię nowy wiat i będzie nowy komputer i będzie wszystko. Dobrze. Nowe jabłuszko. Dobrze. Dziękujemy Dziękuję. i zapraszamy. Pa, Dziewożki. dziewożki, dziewożki. z nami. Gdzie ta godność? <laughs> Gdzie ta godność? po To uh, w kartach. Dziesiątki klepek, z martwali martwa Lireka oparta na żartach pytanie i odpowiedź w inwazji domowej ice Track 7 dedykował to tobie Ja nie chcę być lubianym, znanym, tylko zrozumianym Ty wolisz mówić tak, tak dać się lubić Ice z tych ludzi mamy ludzi, kto nasz duży, mamy music jakub na dechu masz mnie? Chyba nie Wolisz bansy jak klasykę Wolisz tańce zrzucać hajsem Maja dynamitem Daję dynamikę Gdy nad bitem Modlę się do liter Pisząc w mając Mają czasem już wybitem Myślę, czy nie jestem już młodym alkoholikiem Zwierzę bezsenne trawi w sobie To, co zmienne dni przynoszą Wierz karmiony dniem Wyżygany nocą nie to chyba z szatańską pomocą Dzień za dniem Ten sam sen budzę się na następny dzień To nie sen, Tak jest dzień w dzień Nie pobijając życia Można go nie strawić Popijając je za często Można przez to wszystko stracić Balans po środku, Hans ma na to sposób ja. bouncy jest dla idiotów Raz dla dzikich kotów Raz dla ludzi z ulic Tych co to poczuli Tak z grubej rury Puli traje o góry Wez cincin dream parze tylko ekskluzji Bez blink blink Four fingering Kup seraj tuzy Mytki i bluzy Logo być musi Reklamuj czuby brudny rap Zostaw nam bo się ubrudzisz Koniec. Teraz to pływa Koniec. <grywa> Że, źle, źle, masz Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. do dupy nie. źle, źle.